się rozpocznie, ale się rozpoczął. Buty i telekomunikacja, właśnie na to skarżymy się najczęściej dziś Światowy Dzień Konsumenta. Fani Hartroka na pewno się ucieszą dziś w Warszawie zespół Ordzi. Władze w Mińsku próbowały do zjazdu Związku Polaków na Białorusi nie dopuścić to różnymi sposobami, bo nie uznają władz związku z Angeliką Borys na czele, a jednak zjazd się rozpoczął. Do Grodna przyjechało ponad 150 delegatów. Na miejscu jest Maciej Jastrzębski. Przez kilka tygodni białoruskie służby specjalne próbowały uniemożliwić przeprowadzenie zjazdu. Zastraszano związkowców i ich rodziny. Kilku działaczy związku Polaków straciło pracę. Jeszcze wczoraj Grodzieńska administracja poinformowała władze związku, że organizacja zjazdu oznacza złamanie białoruskiego prawa. Od rana nikt nas nie niepokoi, powiedziała Polskiemu Radiu wiceprzewodnicząca Związku Polaków na Białorusi Anżelika Orechwo. Spokojnie ludzie przyjeżdżają, wejście do podwórka są otwarte, także na razie przeszkód nie było. Do Grodna dotarli delegaci z najdalszych zakątków Białorusi. Polacy mieszkający na Białorusi podsumowują dziś czteroletnią kadencję Związku i wybiorą nowe władze. Grodno, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Najczęściej skarżymy się na buty, to jeśli chodzi o produkty, a na co jeśli chodzi o usługi? Niezmiennie prym wiodą usługi telekomunikacyjne, tuż za nimi są usługi deweloperskie i usługi turystyczne. Mamy problemy również z tak zwanymi potyczkami z fachowcami, fachowcami mówiąc tutaj umownie, ludźmi, którzy zwą się fachowcami, a dokonują na różnego rodzaju remontów, przeglądów mieszkań. Konsumenci skarżą się na nierzetelność tego typu usług. Nieprzypadkowo mówimy teraz o tym serwisie. Dziś Światowy Dzień Konsumenta i świetny moment, by przypomnieć o tym, jakie mamy prawa jako konsumenci. Właśnie przede wszystkim możemy wadliwe produkty i usługi reklamować. O tym niestety wielu sprzedawców zapomina. Przypomina rzeczniczka Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Cieloch. Nierozpatrzona reklamacja przez sprzedawcę najczęściej wygląda tak, że konsument zgłasza się do sprzedawcy, chciałby dochodzić swojego roszczenia, a przedsiębiorca uważa, że to niestety jest wina konsumenta. Wadliwość nie polega na wadzie fabrycznej, tylko tak naprawdę konsument zepsuł daną rzecz i nie chce rozpatrywać danej reklamacji. W takiej sytuacji możemy poprosić o pomoc rzecznika konsumenta, a zwykle sama interwencja takiej osoby wystarczy, aby przedsiębiorca przyznał się do winy, jeśli nie pozostaje sąd. To niezły temat na kolejny film Charlie'ego czeplina. Oczywiście gdyby żył fundamentaliści hinduscy nie pozwolili na wzniesienie pomnika czeplina w południowych Indiach. Miał służyć tylko jako element dekoracji dokręconego tam właśnie indyjskiego filmu. O co poszło Krzysztof Renik? Zdaniem aktywistów ugrupowań fundamentalistycznych Charlie Chaplin był chrześcijaninem i dlatego wzniesienie jego tymczasowego pomnika w sąsiedztwie hinduistycznej świątyni raniłoby uczucia religijne hinduistów. W indyjskim świecie filmowym zapanował szok. Sprzeciw filmowców wzbudził ponadto fakt, że jeden z ministrów rządu stanu Karnataka poparł działania fundamentalistów. Dlatego atak na wzniesienie filmowej dekoracji potraktowany został jako zamach na wolność wypowiedzi i demokrację. Indyjscy komentatorzy podkreślają, że cała sprawa przypomina farsę, ale nie jest wcale śmieszny. W kraju tak różnorodnym pod względem kulturowym i religijnym jak Indie, to co początkowo wydaje się złym żartem, szybko może przerodzić się w poważny problem społeczny. Ubiegłoroczne pogromy antychrześcijańskie w Orisie były tego przykładem. Krzysztof Renik, New Daily, Polskie Radio. I jeszcze coś dla fanów hard rocka. Wieczorem w warszawskim klubie Progresja wystąpi zespół Lordi. Fińscy muzycy zdobyli sławę na całym świecie po zwycięstwie w konkursie Eurowizji w 2006 roku. Tylko cztery państwa Albania, Armenia, Monako oraz ze względu na regulamin Finlandia nie przyznały chłopakom z Lordi punktów. Rokowcy przypadli do gustu Europejczykom za sprawą kostiumów, przypominających postaci stani horrorów. Piosenka Hard Rock hallelujah przyniosła im popularność na całym świecie i otworzyła furtki do najważniejszych festiwali muzycznych. Marek Laskowski, współorganizator warszawskiego koncertu, powiedział, że Lordi przyjeżdża do Polski w ramach trasy koncertowej promującej wydaną w zeszłym roku płytę Dedek. Płyta jest tak samo z gatunku, można powiedzieć, hard and heavy, czyli zapraszamy również wszystkich, którzy słuchają muzyki z lat 70., ponieważ zespół ten prostej linii opiera się na tej muzyce. Dziennikarz niezależny Zbigniew Zegler zdradził szczegóły nowego wizerunku fińskich muzyków. Pal Nordi ma na sobie około 10-kilogramową charakteryzację z pianki, gumy i różnych dziwnych rzeczy. Wygląda trochę jak kosmita, trochę jak zombie, trochę jak potwór z kreskówek. Wracamy do tego, co było w latach 70 -tych. Jest show. Kamil Szwarbuła, Polskie Radio. A w wielu miejscach świeci słońce, ale przez cały dzień słonecznie będzie tylko na południowym wschodzie, bo od zachodu na wschód będą przemieszczały się deszczowe chmury. I temperatura? 3 stopnie w rejonie Zatoki Gdańskiej, 6, 7 w centrum i 9 na południu. Trójka. Program trzeci. Ach, tak mnie nastraszyła. Myślałam już, że jest chora. No, niedobre mi nie niedobre przestraszyło.